W styczniu 1977 roku episkopat złożył premierowi memoriał poświęcony kryzysowi demograficznemu w Polsce. Poza cenzurą ukazał się pierwszy zeszyt kwartalnika literackiego zapis. Premiera filmu Barwy Ochronne Krzysztofa Zanusiego, a w lutym człowieka z marmuru Andrzeja Wajdy. Zawsze robimy osobno. Jak się studenci postawili, to robotnicy nie poszli, się odcięli od nich. Potem jak robotnicy poszli, studenci nie chcieli. Jak Gdańsk ruszył, to reszta kraju siedziała cicho. Teraz Ursus i Radom ruszyły, to Gdańsk w marcu po 10 latach Rada Państwa ratyfikowała dwa międzynarodowe pakty obejmujące prawa obywateli w wielu dziedzinach. Powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela Robcio, z którego rok później wyodrębniła się Konfederacja Polski Niepodległej Leszka Moczulskiego. Musimy zdecydowanie Edward Gierek bronić podstaw ustrojowych naszego państwa. Stanowczo przeciwstawiać się wszelkim próbom nadużywania socjalistycznej demokracji dla celów sprzecznych z interesami Polski i socjalizmu. W maju tragiczna śmierć studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownika Koru Stanisława Pyjasa. Tydzień później poświęcenie kościoła w Nowej Hucie. W lipcu amnestia dla skazanych za udział w wydarzeniach czerwca 1976 roku. Ukazała się wstrząsająca książka Kazimierza Moczarskiego Rozmowy z Katem, której bohaterem był jeden z likwidatorów powstania w getcie warszawskim, hitlerowski zbrodniarz Jürgen Strop. Wrzesień przyniósł przekształcenie korów w Komitet Samoobrony Społecznej KSS-KOR z działalnością Biura Interwencji pod kierunkiem Zofii i Zbigniewa Romaszewskich. Także na rodziny niezależnej oficyny wydawniczej Nowa, pierwszego w PRL niezależnego przedsiębiorstwa edytorskiego. Październik to początek powstania w kilku miastach uniwersyteckich, studenckich Komitetów Solidarności, a w Warszawie tak Uniwersytetu Latającego. Edward Gierek odwiedził papieża Pawła VI w grudniu, w którym gościem władz polskich był prezydent USA Jimmy Carter. W Paryżu ukazała się książka Kościół Lewica Dialog Adama Michnika. Z kolei styczeń 1978 roku przyniósł powstanie Towarzystwa Kursów Naukowych, którego niezależne seminaria rozbijały bojówki aktywistów młodzieżowych. Polski Pen Club protestował przeciwko cenzurze prewencyjnej. W lutym powstały komitety założycielskie Wolnych Związków Zawodowych na Śląsku i Wybrzeżu. Ukazała się książka Hanny Kral Zdążyć przed Panem Bogiem. Zapis rozmów z Markiem Edelmanem, jednym z dowódców powstania w getcie warszawskim. Kapitan Jachtu Mazurek, Krystyna Hojnowska liskiewicz melduje zakończenie pierwszego samotnego kobiecego rejsu dookoła świata. W marcu kapitan Krystyna Hojnowska liskiewicz jako pierwsza kobieta w historii opłynęła samotnie ziemię, a niebawem Mirosław Hermaszewski zyskał miano pierwszego Polaka w kosmosie. Na kwietniowym 20. Zjeździe Związku Literatów Polskich głosy, krytyki o sytuacji w kulturze i postulat o historii bez zafałszowań i przemilczeń. Przykład Katyn. Druga połowa roku pod znakiem narodzin ruchu samoobrony chłopskiej. Początek współpracy polsko-czechosłowackiej opozycji KSS KOR i karty 77. Pierwsze spotkanie konserwatorium doświadczenie i przyszłość zrzeszające opozycyjnych intelektualistów i partyjnych liberałów. 16 października 1978 roku wydarzenie na skalę światową. Arcybiskup metropolita krakowski Karol Wojtyła został papieżem. Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Czy rozpoczynają się lata, kiedy Polacy coraz odważniej mówią ludowej władzy nie i pokazują to w bardzo konkretnych działaniach i to w działaniach różnorodnych? To jeszcze żółta czy już czerwieniejąca kartka, mówiąc językiem sportowym? Przede wszystkim mam to wrażenie, że dzieje się strasznie dużo w tym czasie, a może wynika to wrażenie i stąd, że... To już są czasy, które pamiętam bezpośrednio i pewnie część słuchaczy też. Każdy z nas ma swoją indywidualną perspektywę. Zaczynają się już spory o interpretację tych wydarzeń, w których jesteśmy podzieleni naszymi emocjami politycznymi, naszymi wyborami politycznymi. Oczywiście nie wszyscy, bo dla niektórych z nas najważniejsze jest to, co zostało z kultury tamtego czasu. Przypomnijmy choćby takie filmy jak Krzysztofa Zanussiego, barwy ochronne, czy powstające w tym czasie, a dopiero upublicznione w roku 1979 takie arcydzieła polskiego filmu jak Panny z Wilka Andrzeja Wajdy, czy Agnieszki Holland, aktorzy prowincjonalni. I to właśnie sprawia, że odpowiedź na pytanie postawione przez panią redaktor o powstaniu niejako społeczeństwa do sprzeciwu wobec władzy komunistycznej warto rzucić na tło, którego sobie może nie uświadamiamy. Nie byłoby tej skali tego protestu, gdyby nie pewne uwarunkowania międzynarodowe polityki globalnych. Lobżej dodatkówą komcelui do lakto final uuciwne poddziekowani a uznani Lidu a wladzić z Kosławeska. Nie my nie mają ussieście, że króślićną się et takpie z przeieniem, że po łoł latach jest zapłaność wytężonej pracy, wielkie dzieło europejskiego odprężenia i współpracy. Pamiętajmy, że w 1975 roku zakończyła się Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Helsinkach. Wielka gra geopolityczna prowadzona z jednej strony przez Związek Sowiecki, z drugiej strony przez Stany Zjednoczone i kraje członkowskie NATO, czy inaczej przez kraje zachodniej Europy. Celem całej tej gry było z jednej strony dla Związku Sowieckiego ustabilizowanie panowania nad krajami Europy Wschodniej, dla Europy Zachodniej zaś nie tylko chodziło o zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, ale także chodziło o to, żeby zwiększyć możliwość spokojnej wymiany handlowej, jak również zadać pytanie, zwłaszcza w Niemczech stawiano to pytanie, w NRF i we Francji, czy jeszcze potrzebna jest tak silna obecność amerykańska na kontynencie europejskim, oczywiście wojskowa obecność amerykańska. To była także kwestia, na której zależało Związkowi Sowieckiemu przekonać Europę Zachodnią, że amerykański parasol militarny nie jest aż tak potrzebny. Skoro jest pokój, skoro jest stabilizacja, skoro jest akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. To była chytra gra, jaką każda ze stron tego konfliktu próbowała prowadzić. Ale pamiętajmy, że w trzecim koszyku aktu KBWE, bo podzielono na tak zwane trzy koszyki politycznym, gospodarcze oraz ten trzeci związany z wolnościami obywatelskimi, z prawami człowieka, właśnie znalazły się te kwestie, których poruszanie było do tej pory w krajach poddanych komunistycznej władzy nielegalne. I teraz zostały one zalegalizowane na płaszczyźnie umów międzynarodowych. I właśnie w 77 roku dokonało się coś bardzo ważnego co utorowało drogę protestom społecznym pierwszym organizacjom, które będą je inicjowały w następnych dwóch, trzech latach. Był to mianowicie moment, kiedy Rada Państwa, czyli organ zbiorowy reprezentujący formalnie najwyższą władzę w Polsce, ratyfikowała Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Pakt, który przyjęty został przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1966 roku. Wszedł w życie w roku 76 z chwilą podpisania go i ratyfikowania przez 35 krajów członkowskich ONZ. I kiedy w 77 roku w marcu PRL formalnie ratyfikował ten Pakt Praw Obywatelskich, nagle władze państwowe PRL-u przyjęły formalne zobowiązanie, zgodnie z którym nie można było prześladować ludzi, którzy powołują się na prawa zawarte w owym pakcie. Prawa obywatelskie i polityczne, a więc można upominać się o owe prawa i pozostać na wolności, jeżeli zaczynają się prześladowania tych, którzy występują w obranie praw obywatelskich, prawa do swobody słowa, prawa do zgromadzeń, prawa do wystąpień publicznych, prawa do wyrażania swoich opinii. Jeżeli ktoś taki jest prześladowany, to znaczy, że władze prl łamałyby zobowiązania, które same na siebie przyjęły legalnie. To właśnie warto podkreślić, kiedy uświadomimy sobie, że 3 marca następuje ów akt ratyfikacji Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich przez PRL, a kilkanaście dni później, 26 marca, powstaje Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Ta nazwa jest nieprzypadkowa, o to właśnie w niej chodzi. ROBCIO, jak w skrócie nazywano tę organizację, akcentowało odwołanie do legalnych zobowiązań, które władze PRL-u mają respektować. Przedstawiając jednocześnie przywódcy ROBCIO, Andrzej Czuma i Leszek Moczulski, dwaj główni liderzy tego ugrupowania, przedstawiając jednocześnie program stopniowego dochodzenia do niepodległości. Włączenie do składu ROBCIO, do apelu ROBCIO, wydanego 26 marca, choćby tak symbolicznej postaci jak generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz, jeden z Legionistów Piłsudskiego, dowódców w wojnie polskiej z bolszewikami w XX roku i jednego z bohaterów wojny we wrześniu 1939 roku, później więźnia NKWD, włączenie także szeregu innych rybitnych postaci, m.in. Wojciecha Ziembińskiego, ojca Ludwika Wiśniewskiego, Dominikanina. To wszystko miało pobudzić ten krąg opinii społecznej, która interesuje się polityką. Miały one zostać za pomocą tego apelu nazwisk, które pod nim się znalazły, pobudzone do poważnego myślenia o tym, że Polska jest zniewolona i powinna stopniowo znaleźć program wyjścia z tego zniewolenia, wrócić do hasła niepodległości, zapomnianego jakby przez lata. To była idea Robcio najważniejsza, idea, za którą poszły rozmaite inicjatywy. Właściwie jeszcze przed powołaniem Robcio Leszek Moczulski wydał swoje 44 punkty, propozycje reform ustrojowych w PRL, wspólnie z Andrzejem Czumą wydawali pismo u progu, nielegalne oczywiście, czasopismo od września 76 roku. Tak zaczynał się powoli ten obieg prasy podziemnej. Okazał się pierwszy zeszyt kwartalnika literackiego zapis. Od stycznia 77 poza cenzurą, oczywiście. Potem dojdą kolejne inicjatywy wydawnicze, miesięcznik opinia, głos bardzo ważne, czasopismo wydawane w środowisku koru, ale reprezentujące ten nurt bliski robcio, to znaczy niepodległościowy, Przede wszystkim nastawiony na hasła patriotyczne i na cel najważniejszy niepodległość. Redaktorem i twórcą tego czasopisma, mówię o głosie, był Antoni Macierewicz. Pojawią się wkrótce kolejne czasopisma związane także z Korem Robotnik, Kwartalnik Literacki Puls, czasopisma studenckie takie jak Indeks czy Bratniak. W oparciu o tę podstawę stworzoną legalnie przez przyjęcie przez PRL zobowiązań przestrzegania, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich stworzy się szansa na wypełnienie tej prawnej przestrzeni aktywnością społeczną i z tej szansy przedstawiciele elit opozycji wożących się w różnych grupach, w różnych środowiskach będą korzystali. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy. Czy władza miała świadomość, że podpala ląd bomby, na której siedzi, ratyfikując te dwa międzynarodowe fakty, skoro nie ratyfikowała ich przez 10 lat? To była decyzja podgórna, to znaczy zaakceptowana w Moskwie, związana z prowadzoną wtedy generalnie polityką détente, to francuskie słówko oznaczające odprężenie symbolizowało, Kolejny element ważnej gry geopolitycznej, jaka się wtedy toczyła, Leonid Breżniew spotykał się wtedy dość regularnie z kolejnymi prezydentami Stanów Zjednoczonych. Prowadzone były rokowania i podpisywane umowy w sprawie ograniczenia strategicznych zbrojeń ofensywnych, mogących zniszczyć świat. Oczywiście umowy amerykańsko-sowieckie. A tłem do tej polityki odprężenia... Zadekretowanej na szczycie w Moskwie, oczywiście w porozumieniu z Waszyngtonem, było poczucie zagrożenia w Moskwie związane z trzecim rywalem na scenie globalnej, czyli z Chinami. Konflikt sowiecko-chiński, który był bardzo wyraźny od co najmniej 1969 roku, spędzał coraz bardziej sens powiek władcom na Kremlu i sprawiał, że rzeczywiście chcieli złagodzić, przynajmniej na pozór swoje stosunki z głównym przeciwnikiem i partnerem po stronie zachodniej, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, prowadząc jednocześnie grę na osłabienie więzi między Stanami Zjednoczonymi a krajami zachodniej Europy, najważniejszymi, czyli Niemcami zachodnimi czy Francją. I tutaj istotną rolę odgrywała Polska PRL, który miał pełnić funkcję pośrednika, trochę, troszkę wizytówki tych dobrych stosunków z krajami Europy zachodniej. Gierek jako... Mediator. Mm -hmm. Tak, mediator i żartem, ale pół serio można chyba powiedzieć. Ulubieniec salonów dyplomatycznych Europy Zachodniej, przyjmowany bardzo chętnie przez kanclerza Helmuta Schmidta, prezydenta Francji Valerego Giscarda d'Estaing. A więc rzeczywiście ta gra sprzyjała budowaniu atmosfery, w której trudno było przejść od razu do brutalnych prześladowań, do otwartych prześladowań w stylu już nawet nie tylko stalinowskim, bo o tym mowy nie było, ale nawet w stylu przypominającym czasy Gomułki. W związku z tym ekipa Gierka wybrała inną taktykę. Przyjmujemy zobowiązania, do pewnego stopnia udajemy, do pewnego stopnia rzeczywiście łagodzimy tę politykę wewnętrzną, ale z drugiej strony staramy się trzymać ją pod kontrolą i tu ogromny nacisk położony przez ekipę Gierka na rozbudowę kontroli społeczeństwa za pomocą systemu agentury. Jeśli pod koniec epoki Gomułki tych agentów zarejestrowanych przez Służbę Bezpieczeństwa było najwyżej 20 tysięcy, to kilkakrotnie zwiększa się ich ilość właśnie w okresie gierka. To obiecywali kolejni szefowie i nadzorcy służb specjalnych, a tę funkcję pełnił w drugiej połowie lat 70 w biurze politycznym KCPZPR Stanisław Kania, obiecywali, że właśnie za pomocą agentury, za pomocą infiltracji rozmaitych środowisk społecznych w Polsce, przede wszystkim księży, ale także środowisk rodzącej się opozycji, będzie można zapobiec właśnie temu efektowi, o którym pani redaktor wspomniała, to znaczy jakiemuś niekontrolowanemu wybuchowi. Chodziło o to, żeby ta opozycja, jeśli będzie powstawać, była do pewnego przynajmniej stopnia pilnowana od wewnątrz przez agenturę, którą się uplasuje odpowiednio wcześnie. To jednak nie udało się do końca, no bo narodziła się niezależna oficyna wydawnicza Nowa, pierwsze w PRL-u, niezależne przedsiębiorstwo edytorskie. Fenomen nie tylko pewnie w naszej części Europy. Ta bomba tykała, a ląd palił się coraz dłużej. Rzeczywiście, jak pewien młody badacz tego zjawiska to nazwał chyba trafnie, tworzyła się rewolucja powielaczy. A więc te inicjatywy wydawnicze, z których nowa była rzeczywiście największą, ale nie jedyną, bo powstawało takich wydawnic mniej lub bardziej efemerycznych coraz więcej, ona zmieniała istotnie sytuację. W największym stopniu okaże się to w momencie, kiedy... Wyjdą te czasopisma, z początku elitarne, adresowane do środowisk intelektualnych, poza ten krąg ku masowemu odbiorcy, zwłaszcza robotnik, później robotnik wybrzeża, związanych akurat z korem w tym przypadku, zaczną docierać do istotnego adresata, do środowisk robotniczych i to już będą tysiące egzemplarzy, rzecz jasna, nielegalnie kolportowanych, ale odbieranych przez tzw. przeciętnych odbiorców, kiedy zaczną się pojawiać inicjatywy czasopism adresowanych do chłopów do różnych innych grup społecznych, to właśnie będzie ten moment, w którym system opozycji, który chcieli utrzymać władcy PRL pod kontrolą, zacznie się z podowej kontroli wymykać. Dodatkowym czynnikiem było to, że między Robcio a Korem wytworzył się rodzaj rywalizacji. Dążenia jednej z organizacji, by dotrzeć do kolejnych grup społecznych, spotykały się z naśladowaniem i w pewnym sensie konkurencją z strony drugiego centrum opozycji. Można to pokazać choćby na przykładzie środowiska chłopskiego. W grudniu 1977 roku Robcio rozpoczyna wydawanie czasopisma Gospodarz, nastawionego właśnie na kontakt z rolnikami. Powstaje kilka miesięcy później Komitet Samopomocy Chłopskiej na ziemi lubelskiej z Januszem Rożkiem z Milejowa na czele, także związany z Robcio. Co robi KOR? natychmiast zaczyna próbować przynajmniej nawiązać analogiczne kontakty ze środowiskami chłopskimi i w dłużej Dużej koło Grójca nawiązuje kontakt z tamtejszym autorytetem bardzo istotnym, lokalnym, księdzem Czesławem Sadłowskim i inicjuje tam powstanie Komitetu Samoobrony Chłopskiej ziemi grujeckiej I wydaje także czasopismo dla chłopów placówka. To jest jeden tylko przykład pokazujący jak istnienie już nie jednej, ale dwóch poważnych, mających rozgałęzioną siatkę współpracowników, przynajmniej w kilku czy kilkunastu najważniejszych, największych miastach w Polsce, organizacji opozycyjnych, wpływa mobilizująco na nie nawzajem i sprawia, że ich działania zaczynają naprawdę sięgać głębiej tkankę społeczną, zaczynają znajdować istotny rezonans w społeczeństwie. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji Radiowej Jedynki. Historia Żywa. Czas pokazał, że to były też narodziny konfliktu między dwoma centrami opozycyjnymi. Konfliktu wokół chyba już wtedy wizji Polski, nie tylko spraw rywalizacji i osobistych ambicji. Te konflikty były gdzieś głębiej, no bo one się datują, ho, ho. Na pewno można je śledzić w rzecz Rzeczpospolitej w sporze między środowiskiem piłsudczykowskim a narodową demokracją, czy jeszcze głębiej między tak zwanymi patriotami i republikantami, jak wtedy ich określano w XVIII wieku. Ale by nie sięgać tak daleko, powiedzmy, że najkrócej z jednej strony dawało znać o sobie środowisko i jego uwarunkowania ideowe związane z tradycjami rewizjonistów komunizmu, elit komunistycznych, jakie rządziły Polską w latach czterdziestych i pięćdziesiątych. Młodsze pokolenie zbuntowało się przeciw swoim ojcom i korzystając w pewnym sensie z możliwości, jakie dawało im to elitarne w warunkach PRL-u pochodzenie, z dużą odwagą rozpoczęło działania opozycyjne czy rewizjonistyczne już w latach sześćdziesiątych. Symbolami tego środowiska byli Jacek Kuroń, później Adam Michnik. Trzeba jednak przynajmniej jeszcze jedno tutaj dorzucić. To oczywiście nazwisko Karola, Karola Modzelewskiego. Modzelewskiego. Wspólnie z Jackiem Kuroniem, podpisującego na początku lat 60. właśnie taki sztandarowy manifest rewizjonizmu, list do władz partii, krytykujący partię za nieprzestrzeganie zasad ideowych marksizmu. To środowisko, które było bardzo ważnym inicjatorem wydarzeń marcowych w 68. roku, spotykało się w marcu 68. roku z drugim nurtem, nurtem dla którego ważniejsza była tradycja niepodległościowa, wolnego harcerstwa, odwołanie do Kościoła jako głównego fundamentu i polskiej tożsamości i nadziei na dalszą walkę o niepodległość. Symbolem tego środowiska w 1968 roku może być choćby Antoni Macierewicz. Wspólnie te dwa środowiska stworzyły KOR w 1976 roku. Inicjatorem, przypomnijmy, Koru był Antoni Macierewicz, Piotr Naimski, do których dołączyli Jacek Kuroń, Jan Lityński i inni działacze związani właśnie z tą grupą bardziej rewizjonistyczną, niegdyś rewizjonistyczną. Robcio także okazało się podzielone wewnętrznie na nurty związane z tradycją niepodległościową, w których jeden był ściślej podporządkowany wodzowskiej, by tak rzec, naturze Leszka Moczulskiego. Drugi, mniej może energicznie zarządzany, nastawiony bardziej na upamiętnianie rocznic niż na rewolucję bez rewolucji, bo taki nosił tytuł najważniejszy tekst polityczny Leszka Moczułskiego z tamtej epoki. Ten drugi konkurencyjny wobec Moczulskiego, Nurt w Robcio kierowany był przez Andrzeja Czumę. Między innymi Bronisław Komorowski dołączył do tej grupy, młodziutki wtedy student historii. Te dwie grupy także rywalizowały ze sobą, jakby chyba jednak zwycięsko wyszedł z tej rywalizacji. Ostatecznie Leszek Moczulski i jego Konfederacja Polski Niepodległej okazała się bardziej sprawną organizacją podziemną, opozycyjną. No i pojawia się od października 1977, to środowisko jest wyraźne, gdańskie środowisko bratniaka. Wokół czasopisma nielegalnego, oczywiście studenckiego, wydawanego przez Aleksandra Hala i Mariana Piłkę, gromadzi się grupa młodzieży, dla której najważniejszą ideową tradycję stanowiła narodowa demokracja. Oczywiście nie w wersji tej najbardziej może agresywnej, antysemickiej, związanej z ONR-em, ale bardziej tradycja narodowa niż Piłsudczykowska towarzyszyła narodzinom tego, co w 1978 roku w Gdańsku przyjmie nazwę Ruchu Młodej Polski. To była także bardzo ważna organizacja, w pewnym sensie niezależna, czy też nie do końca ściśle związana ani z Korem, ani z Robcio, chociaż powiązania szły w obu tych kierunkach. Otóż Ruch Młodej Polski był dlatego ważny, że docierał ze swoim programem przede wszystkim przypomnienia hasła narodowego i hasła niepodległościowego do młodzieży szkolnej, do liceów w Trójmieście. Między innymi wtedy zaangażował się w ten ruch młodziutki uczeń liceum Piotr Semka i wiele innych osób, czy Wiesław Walędziak, późniejszy szef telewizji w latach 90. już w III RP. Pierwsza grupa korowska była nieduża i w ramach tej niedużej grupy ci ludzie usiłowali jakoś współpracować ze sobą i rzeczywiście no, lepiej i gorzej jakoś mu się to udawało. To biuro to była właśnie taka kanapa, jak w której siedzimy, prawda? Tak wyglądało to biuro, także nazwa była bardzo na wyrost, ale to pochodziło z tego okresu, kiedy do profesora Lipińskiego napływała ogromna ilość listów ludzi pokrzywdzonych nie w związku z wypadkami, tylko przy różnych układach wywłaszczonych, pobitych i tak dalej, Pierwszą rzeczą, którą nasze biuro się, że tak powiem, było pewnym szokiem, to były w tym momencie zabójstwa milicyjne. Jesień 1977 roku przyniosła przekształcenie KORU w Komitet Samoobrony Społecznej KSS. Kory z działalnością biura interwencji pod kierunkiem Zofii Zbigniewa Romaszewskich. Skąd taki pomysł? Oczywiście chodziło o utrwalenie działania KORU, nie już na tej zasadzie doraźnego, akcyjnego komitetu, który miał pomagać tylko i wyłącznie ofiarom prześladowań z czerwca 1976 roku z Radomia Ursusa z Płocka. Ale miał już w dłuższej perspektywie czasu zajmować się pomocą wciąż poszkodowanym przez działania władz komunistycznych, robotnikom, ludziom pozbawianym pracy, po cichu prześladowanym, a niedysponującym zakresem możliwości, jakie mieli przedstawiciele elit kulturalnych którzy mogli ewentualnie przekazać informacje do Radia Wolna Europa o prześladowaniach jakichś, czy zwrócić uwagę na jakieś problemy. KOR odgrywał tutaj rolę w pewnym sensie łącznika, a systemową pomoc, konkretną pomoc materialną dla prześladowanych, tak zwanych zwykłych ludzi miało nieść i szukać tych ludzi potrzebujących pomocy właśnie Biuro Interwencji pod kierownictwem Zofii Zbigniewa-Romaszewskich. I w pewnym sensie w podobnym kierunku szły działania znów wychodzące z jednej strony z Robcio, z drugiej strony z kor By dotrzeć do robotników i utrwalić tam wpływy i w pewnym sensie zainspirować do działania opozycyjnego pracowników wielkich zakładów przemysłowych, i tak w lutym 1978 roku członek Robcio, Kazimierz Świtoń, inicjuje w Katowicach powstanie Wolnych Związków Zawodowych. To pierwsza inicjatywa tego typu w Polsce w latach 70. o ogromnym znaczeniu na przyszłość, no bo to był pierwszy krok na drodze do Solidarności i ten krok, warto to sobie uświadomić, postawiony został przez człowieka związanego z robcią. I ze Śląskiem, a nie z Wybrzeżem, chociaż na Wybrzeżu niebawem wolne związki także powstały. Otóż właśnie i to jest jakby dalszy ciąg tej swoistej dynamiki rywalizacji, czy też wykorzystania wzajemnego pomysłów w metodach docierania do szerszych kręgów społecznych przez te dwa główne ośrodki, ROBCIO i Kor. I to właśnie związani z Korem działacze, Zainspirowali w kwietniu 78 roku, a więc dwa miesiące po WZZ-ach, czyli wolnych związkach zawodowych na Śląsku, po Kazimierzu Świtoniu. W Gdańsku powstaje analogiczny ruch, tyle że z inspiracji koru. Jego głównymi twórcami są Joanna i Andrzej Gwiazdowie, Krzysztof Wyszkowski. Dojdą wkrótce do tego ruchu jako doradca młody doktorant na Uniwersytecie Gdańskim, doktorant prawa Leszek Kaczyński dojdzie Anna Walentynowicz bardzo szybko jako jedna z głównych autorytetów w środowisku robotniczym, w środowisku stoczniowców gdańskich, bo przecież walczyła o ich prawa jeszcze w tych reżimowych związkach zawodowych bardzo dzielnie i zyskała w ten sposób niezwykły autorytet wśród swoich współpracowników w Stoczni Gdańskiej. Ukarana zresztą za to już wcześniej, na początku lat 70. przesunięciem na stanowisko najtrudniejsze, suwnicowej, mające ją odizolować także od resztę pracowników stoczni. Obok Anny Walentynowicz pojawi się także w środowisku WZZ-ów Wybrzeża Lech Wałęsa, który do nich się zgłosi, przekazując wtedy informację o swojej krótkotrwałej współpracy agenturalnej w latach 70-72, co zostało przyjęte jako pewnego rodzaju wyznanie winy, która już nie ma dalszej kontynuacji. I pozwoliło to Lechowi Wałęsie szybko wejść w to środowisko jako ważnemu członkowi, bo posiadającemu także istotny autorytet środowiskowy wśród stoczniowców w Gdańsku, gdzie Lech Wałęsa pracował od dawna. Pamiętajmy jednakże, że ruch WZZ-ów był ruchem bardzo elitarnym. Do sierpnia 80 roku w WZZ-cie gdańskim było około 20 osób. Bo to były osoby, które decydowały się na występowanie pod własnym nazwiskiem a więc narażały się automatycznie na represje, na zatrzymania, aresztowania, na możliwość wyrzucenia z pracy. Takich odważnych nie było wielu wtedy, ale jednak działalność takiej garstki w środowisku robotniczym miała szybko, znacznie większe reperkusje niż wskazywałaby na to ta znikoma liczba uczestników WZZ-ów, bo oni kolportowali właśnie robotnika. Wolne słowo. Tak, wolne słowo, tak. Robotnika później, jego wariant pomorski, robotnik wybrzeża, wezwania do krytycznego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość, do kojarzenia faktów politycznych w sposób, który pozwalał zobaczyć coś więcej niż tylko coraz dotkliwsze braki na rynku, drożyznę, ale także zobaczyć, że odpowiedzialność za to spoczywa na całym systemie politycznym, na tej jedynowładzy partii komunistycznej, na jej błędach, których fundamentem jest brak jakiejkolwiek alternatywy legalnej dla tej władzy. To wszystko zaczyna stopniowo przenikać do świadomości szerszej społecznej. Od kilkunastu minut mówi pan profesor o rozległych dla życia opozycji polskiej konsekwencjach. Ratyfikacji tych dwóch paktów obejmujących prawa obywateli to w wielu dziedzinach. To był marzec 1977 roku, ale nie upłynęły dwa miesiące i doszło do tragicznego wydarzenia w Krakowie, gdzie został zamordowany student Uniwersytetu Jagiellońskiego i współpracownik KORU Stanisław Pejas. Wypadek przy pracy? Bardzo dziękuję, że przypomniała pani redaktor to wydarzenie. Oczywiście także jakoś osobiście dla mnie ważne. Po prostu byłem wtedy uczniem jednego z krakowskich liceów i wiem jak nawet do takich zwyczajnych uczniów jak ja wiadomości o śmierci Stanisława Pyjasa i o tych czarnych juwenaliach, to znaczy zastąpieniu zwyczajnie organizowanych co rok w maju. Wesołych zabaw studentów krakowskich uczelni, manifestacją żałobną związaną z tragiczną śmiercią jednego z młodych współpracowników koru wśród studentów krakowskich. To wszystko było także jakimś przełomem, myślę, dla wielu młodych ludzi, takich właśnie nastolatków jak ja. Na pewno w Krakowie, a wkrótce przecież echa tego wydarzenia i wynikającej z niej decyzji organizacyjnej, to znaczy powstania Studenckiego Komitetu Solidarności, w Krakowie, później analogicznych komitetów w Warszawie, w Poznaniu, w kilku innych miastach uniwersyteckich, to wszystko miało także bardzo istotne znaczenie. Czy był to wypadek przy pracy? Oficjalny komunikat wydany przez współpracującego ze Służbą Bezpieczeństwa, pracownika naukowego Akademii Medycznej w Krakowie, głosił, że Stanisław Fejas, pijany, po prostu spadł nieszczęśliwie ze schodów i tak się potłuk o kaloryfer, że się zabił. No, oczywiście ta niewiarygodna, tendencyjna i cyniczna do szpiku kości diagnoza nie odpowiadała prawdzie. Wiadomo, że Stanisław Pyjas został zabity, te okoliczności jego śmierci nie zostały do końca wyjaśnione, ale upór z jakim jego przyjaciele, na czele z Bronisławem Wilcztainem, wśród tych przyjaciół był także z drugiej strony dzisiejszej sceny politycznej można wspomnieć Bogusław Sonik, Ci młodzi ludzie, wtedy nie podzieleni, wtedy przecież nieskłóceni, ale działający razem w imię prawdy o swoim przyjacielu, który miał być pohańbiony właśnie takim oskarżeniem, że pijak, że sam spadł ze schodów i się zabił. I w imię sprawiedliwości w tej walce z zakłamanym coraz bardziej reżimem, z jego w tym przypadku już po prostu zbrodniczymi metodami walki z opozycją, zmobilizowała ich do stworzenia tego bardzo ważnego dla studentów, a szerzej dla całego życia politycznego w Polsce, ciała jakim był SKS krakowski. Smutnym i może charakterystycznym także aspektem tego akurat wydarzenia był fakt, że jak po latach się okazało, w tym wąskim środowisku opozycjonistów studenckich był od początku niemal agent Lesław Maleszka, który pomagał służbie bezpieczeństwa rozpracować to środowisko i prześladować. To także jest pewnego rodzaju ilustracja tezy, którą przedstawiłem na wstępie naszej dzisiejszej rozmowy o tych próbach infiltrowania, rozbijania rozmaitych środowisk opozycyjnych przez coraz bardziej rozbudowaną agenturę. Habemus papam! Eminentissimum acreverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Voitiua. Panie profesorze, mówimy dzisiaj o okresie, który rozpoczyna w styczniu 1977 roku Memoriał Episkopatu złożony premierowi i poświęcony demograficznemu kryzysowi w Polsce. A kończy ten okres wydarzenie na skalę światową, bo 16 października 1978 roku arcybiskup metropolita krakowski Karol Wojtyła został papieżem. Gdyby to się nie stało, czy ten okres skutkowałby znaczącym udziałem Kościoła w moderowaniu, wspieraniu polskiej opozycji? Ten udział był oczywiście bardzo duży i wcześniej, przed wyborem papieża, z jednej strony prymas kardynał Stefan Wyszyński skupiał wokół siebie wybitnych intelektualistów, współpracowników, którzy wpływali także na środowiska opozycyjne. Wymienię choćby mecenasa Wiesława Chrzanowskiego, wybitnego prawnika, który później będzie jednym z głównych doradców prawnych Solidarności. To tylko jedno nazwisko z wielu. A z drugiej strony coraz śmielsze i ostrzejsze wystąpienia kardynała krakowskiego Karola Wojtyły. W czasie jego homili wygłaszanych publicznie, między innymi przy okazji Bożego Ciała, czy pielgrzymek męskich, liczonych w dziesiątki czy nawet setki tysięcy uczestników do piekar śląskich. To były coraz bardziej otwarte krytyki władzy PRL-u za nieprzestrzeganie podstawowych praw ludzkich, wśród których było także właśnie prawo do swobody sumienia, ale również tych praw obywatelskich, prawo do godnego życia, do mieszkania. O tym mówił Memoriał Episkopatu, który wspomniała pani redaktor ten ze stycznia 1977 roku. I warto przypomnieć taki może mało znany moment z życia przyszłego papieża, jak w 77 roku w mieszkaniu jednego z najważniejszych pośredników między środowiskiem Koru, szerzej środowiskiem Opozycja Kościołem, Bogdana Cywińskiego, wybitnego intelektualisty z Warszawy. Tak, od słynnej książki Niepokorni. Tak. tak autora Rodowodów Niepokornych i inicjatora Łodówki w Kościele Świętego Marcina w maju 1977 roku w proteście przeciwko represjonowaniu uczestników wydarzeń czerwcowych oraz działaczy KOR. To było bardzo ważne wydarzenie. Ta łodówka. Otóż właśnie w mieszkaniu Bogdana Cywińskiego Karol Wojtyła, incognito rzecz jasna, spotkał się z przedstawicielami KORU, m.in. z Jackiem Kuroniem by, że tak powiem, bliżej zrozumieć dążenia, tendencje tej grupy opozycji. Nie można powiedzieć, żeby Karol Wojtyła pod każdym względem żyrował te działania, ale na pewno był gotów wytworzyć coś w rodzaju synergii, czyli wspólnej energii, starań własnych, starań Kościoła o to, żeby poszerzyć przestrzeń wolności obywatelskiej, wolności słowa, wolności sumienia w Polsce z dążeniami opozycji opartymi na Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych. I dlatego w momencie, kiedy papież Jan Paweł I po 33-dniowym pontyfikacie zmarł, nieoczekiwanie bardzo. We wrześniu 1978 roku i zwołane zostało drugie w ciągu zaledwie dwóch miesięcy konklawę, wybór Karola Wojtyły wstrząsnął naprawdę Polską, wstrząsnął całą Europą Wschodnią, to na pewno można powiedzieć, zmienił jak się okaże również oblicze Kościoła, ale już w tym momencie, czyli 16 października 1978 roku wiadomo było, że stało się coś niesłychanie ważnego, co wpłynie na pewno na sytuację w Polsce. Najlepiej charakteryzuje to reakcja sekretarzy KC PZPR, którzy jednomyślnie niemal zakrzyknęli wtedy Habemus klapam. Prawda? nawiązując do tego wygłoszonego z okna Brazylii, habemus, Papa. tak. Tak, habemus papam tu już zdawano sobie w Warszawie w, w tak zwanym Białym Domu czyli w siedzibie KC PZPR że to będzie wielka klapa dla władz komunistycznych inaczej wyraził to główny ideolog partyjny wtedy ambitnie zmierzający po władzę której może na szczęście nigdy nie osiągnął Stefan Olszowski, sekretarz KC który powiedział po prostu, ten Wojtyła da nam teraz do wiwatu. Rzeczywiście tak się stało. Wystarczyło wyjrzeć wtedy za okna Białego Domu, gmachu KC, by zobaczyć radość setek tysięcy Polaków. Wtedy, 16 października, wieczorem. Setki tysięcy Polaków wyległy na ulicę, szły w stronę kościołów, by wyrazić swoją radość i nadzieję związaną z wyborem na papieża, swojego rodaka. Nadzieję na to, że Polska nie musi być podległa, że może być przynajmniej w tym wymiarze duchowym okazuje się niepodległa, ważna, znacząca dla świata. To były te nastroje, które będą niosły solidarność w następnych miesiącach. Była to audycja Historia Żywa.